Zawołać, zadzwonić, to call, zamknąć, to close, przyjść, to come, gotować, to cook, tańczyć, to dance, robić, to do, rysować, to draw, peach, to drink, jechać, czyli prowadzić pojazd, to drive, jeść, to eat, znaleźć, to find, zapomnieć, to forget, dać, to give, udać się, iść, to go. Słyszeć, to hear, pomóc, to help, trzymać, chwytać, to hold, wiedzieć, znać, to know, lubić, to like, słuchać, to listen, mieszkać, żyć. To live, patrzeć, to look, kochać, uwielbiać, to love, spotkać, poznać kogoś, to meet, otworzyć, to open, malować, to paint, płacić, to pay, Zadzwonić, to phone, bawić się, grać, to play, czytać, to read, pamiętać, to remember, jeździć, to ride, biedz, to run, widzieć, to see sprzedać, to sell, śpiewać, to sing, palić, to smoke, mówić, to speak, spędzać, wydawać, to spend, uczyć się, studiować, to study, pływać. To swim, brać, to take, rozmawiać, to talk, podróżować, to travel, wyłączyć, to turn off, włączyć, to turn on, rozumieć, to understand, Używać, to use, czekać, to wait, chodzić, spacerować, to walk, chcieć, to want, myć, to wash, oglądać, to watch.